Dwa cytaty o radości. Pierwszy cytat. Nie może człowiek prawdziwie się cieszyć, ni prawdziwie smucić, albowiem nie zna oddalenia zła od dobra. Przyznam, że jest to jedna z najważniejszych sentencji, jaką przeczytałem w życiu. Powyższe zdanie wyszło najprawdopodobniej spod pióra świętego Jana od Krzyża lub od jednego z, z interpretatorów jego dzieł. Oto rzeczywiste źródło ludzkiej bojaźni i drżenia. Niepewność. Nie mamy pewności, jak blisko znajdujemy się od źródła radości, choć zawsze możemy mieć nadzieję, że, je, że jesteśmy blisko. Cierpienie, czy to psychiczne, czy fizyczne, jest uciążliwe ale gdy wyzyskamy je dla wieczności, ofiarujemy Panu Bogu, to może okazać się, że źródło radości jest tuż za cienką ścianą. Z kolei osoby na zewnątrz beztroskie, tryskające humorem, tak naprawdę mogą znajdować się daleko od prawdziwej radości, gdy ich relacja ze stwórcą nie będzie właściwa. Ich śmiech będzie wtedy pusty. Drugi cytat. Spoczynek jest zupełny wtedy, gdy z ruchu nie pozostało nic. A radość jest zupełna, gdy z pragnień nie pozostało już nic. Święty Tomasz z Akwinu. Uświadomienie sobie, że ograniczenie pragnień to jednocześnie ograniczenie trosk, a tym samym większa podaż radości jest ważnym elementem w rozwoju duchowym. Na tym padole łez radość pełna nie jest możliwa, bo pragnienia zawsze będą nam towarzyszyły. Dlatego asceza, która pomaga przezwyciężyć zbędne pragnienia, jest sprawdzonym sposobem na życie zakonne. Ale do pewnego stopnia dotyczy nas wszystkich. Paradoks polega na tym, że ludzie dążą do radości poprzez zaspokajanie wciąż większej ilości pragnień, które nieustannie mnożą, a to nie tędy droga. Ktoś słusznie zauważył, bogatym nie jest ten, kto ma dużo pieniędzy. Bogatym jest ten, kto ma niewiele potrzeb. Analogicznie jest w tym przypadku. Radość rośnie, gdy nie mamy egoistycznych pragnień do zaspokajania. Oczywiście w ziemskich realiach, tak jak wspomniałem, pragnienia będą nam zawsze towarzyszyły. Sztuka polega na tym, żeby odróżnić te konieczne od tych zbędnych. I zrezygnować z tych drugich. Jeszcze na koniec taka krótka informacja. Za tydzień planuję premierę mojego kursu internetowego Formuła Nadziei. Przedstawię w nim pewien sposób na przezwyciężanie codziennych trosk i na budowanie wewnętrznej radości. Kurs skierowany jest raczej do osób dorosłych, ale też do młodzieży, bo związany jest nie tyle z wychowywaniem innych, co z rozwojem osobistym, czy może raczej z samowychowaniem. Jak powiedziałem, premierę planuję za tydzień. Około czwartku opublikuję zaś fragment kursu. Zachęcam do zainteresowania się nim i przesłuchania tego fragmentu. Być może ktoś z Państwa się nim zainteresuje. Zachęcam też do, do otwierania e-maili, które będę przesyłał. Jeśli ktoś jeszcze nie zapisał się na moją listę, to proszę zapisać się poniżej. Dziękuję za uwagę.